Nowy rok to nowe możliwości, nowe nadzieje, nowi przyjaciele, przywitaj go z nami. Wielki bal sylwestrowy na Placu Jagiellońskim w Radomiu. Wspaniała zabawa już od 21. Rock, country, disco. Znakomite zespoły. Dyskoteka do białego rana. Razem powitajmy nowy, nowy. rok 1999 na Zarząd Miasta, Wojewoda Radomski, Czas Mazowiecki, Radio Rekord FM i Telewizja Polsat. Zapraszają.